niepodległościowcy socjaliści interesowni jak państwo zapewne zauważyli praktycznie wszystkie partie walczące o niepodległość to partie socjalistyczne czy to będzie komunistyczna partia kurdystanu czy ruch dalajlamy w tybecie czy PPS świętej pamięci Józefa Piłsudskiego druk w druga czerwoni dlaczego odpowiedź jest bardzo prosta partia socjalistyczna po zdobyciu władzy oferuje swoim członkom a to posadę państwową z odpowiednią pensją a to koncesje na kopalnie, a już co najmniej na budkę z piwem. A co może swoim członkom i sympatykom zagwarantować partia liberalna? Nic. W wolnej Polsce będzie. Oczywiście. Z 500 posad państwowych, ale otrzymają je raczej fachowcy niż bojownicy o konserwatywny liberalizm. Koncesji za się nie będzie żadnych. Nagroda jest jedna. W wolnej Polsce każdy będzie czuł się swobodnie, no i będzie mógł bogacić się znacznie szybciej niż teraz. Na takie diktumy ludzie krótko. Wzroczni w pędy polecą zapisać się, gdzie trzeba. Przy nas zostaną ludzie dalekowzroczni lub po prostu miłośnicy idei wolności. Proszę ich o włączanie się w nasze szeregi.